Na zakończenie. Polska waginami stoi, a nie penisami. Andrzeju, poprosiłeś pacjentki, żeby spisały monologi swoich wagin na potrzeby tej książki. Ja poprosiłam o to też moje znajome. Dla wielu z nich było to trudne zadanie. Niektóre zdawały się w ogóle zażenowane samą prośbą. Inne zareagowały z entuzjazmem, a potem się wycofały. Powiedziały, że nie wiedzą, co napisać. Dla moich pacjentek też było to trudne. Przychodzą do mojego gabinetu z rozmaitymi problemami, głównie z dysfunkcjami seksualnymi. Niby mają świadomość, że jestem seksuologiem, a nie stomatologiem i nie będziemy rozmawiali o zębach, a jednak gdy zaczynamy mówić o waginie, wiele z nich odczuwa dyskomfort. Zadziwiające jest, jak bardzo różni się postrzeganie własnego ciała przez moje pacjentki od tego, co ja widzę, gdy na nie patrzę. Widzę ambitną, atrakcyjną, odważną kobietę, która skończyła dwa fakultety i jest menadżerem w prężnie rozwijającej się firmie. A ona opisuje swoją waginę tak, jakby to było coś wstydliwego. Mówi, jak bardzo jej nie lubi. Jak strasznie kanciasto czuje się w seksie, jak nieforemne wydaje jej się własne ciało. Mając takie przekonania, całkowicie odcina się od swojej waginy i własnej seksualności. Dam ci pewną metaforę. Lubię chodzić na spacery po warszawskich ogródkach działkowych. Są malutkie, mają 300-400 metrów powierzchni góra. Niektóre robią niesamowite wrażenie. Są zadbane i ukwiecone. Widać, że właściciel się o nie troszczy poświęca im wiele czasu. Właściwie to stworzył dla siebie na miastkę raju w wielkim mieście. Natomiast inne, zapomniane, są tak zachwaszczone, że żal patrzeć. Seksualność kobiet, które do mnie przychodzą, przypomina właśnie takie zapomniane ogródki działkowe. Ta metafora seksualności jako ogrodu to nie mój pomysł. Słyszałem ją od profesora Zbigniewa lew Starowicza już 20 lat temu. Emilia Nagowski przypomniała mi ją w książce Ona ma siłę. To ciekawe, bo kobiety mają wytyczone ścieżki kariery, snują plany edukacyjne dla swoich dzieci, marzą o domku za miastem, wakacjach w Meksyku, półmaratonie. Mają poukładaną w głowie przyszłość w prawie każdej sferze życia, a w seksualności najczęściej nie. Zróbmy eksperyment. Jak mógłby wyglądać plan na przyszłość dla Waginy? Będę pracować nad tym, żeby częściej osiągać orgazm z partnerem, a rzadziej w trakcie masturbacji. Sprawdzę, czy mogłabym osiągnąć mokry orgazm z kobiecą ejakulacją. Dobra, to są konkretne plany. I co czujesz, gdy o nich mówisz? Przede wszystkim ciekawość. To bardzo różnisz się od moich pacjentek, bo one są w tym wszystkim, co je spotkało, bezradne. Przychodzą do mnie, bo czują się bezsilne, samotne, zrozpaczone. Między ich teraźniejszością a wizją udanego życia seksualnego dzieje ogromna czarna dziura – mają poczucie, że tej dziury nie da się zasypać. Że dla ich wagin nie ma żadnej przyszłości. Na szczęście jesteśmy my, specjaliści. Jest rzetelna literatura i są waginalia, więc... Więc pojawia się światełko w tunelu. Trudno też im się dziwić. Mam ciągle wrażenie, że w Polsce kobiety spycha się do defensywy. Mało nas w polityce, w zarządach firm. To chyba nie ułatwia kontaktu z własną seksualnością? Nie ułatwia. Im mniej kobiety mają praw, tym mniej mają też kontaktu z własną seksualnością. Tym bardziej odcinają się od swoich wagin. Gdy parlament debatował nad zaostrzeniem tzw. ustawy aborcyjnej, mój gabinet zalała fala pacjentek, które przeżywały różne lęki dotyczące posiadania dzieci w Polsce, a przede wszystkim uprawiania seksu. Nierzadko miały problem z osiągnięciem orgazmu i w relacjach znacząco obniżało się ich libido. Niektóre, te młodsze, poważnie zastanawiały się nad emigracją. Atmosfera, w której żyjemy, ma ogromne znaczenie. Liczy się to, co mówi się o kobietach i kobiecości w szkołach, jakie dowcipy opowiada się na ulicach, co mówią w telewizji politycy. Bardzo chciałbym, żeby dla kobiet wagina była źródłem dumy i radości, źródłem siły. Wtedy Polki naprawdę tupną nogą, wezmą sprawy w swoje ręce i dużo się zmieni. W filmie Sztuka Kochania, historia Michaliny Wisłockiej padają takie słowa. Gdyby to była sprawa raka żołądka, serca, no, serca mają wszyscy, a cipka tylko połowa społeczeństwa, tak? To zabawne, ale zasadniczo ponad połowa społeczeństwa w Polsce ma waginy. Tak zwany wskaźnik feminizacji wynosi 107. Co oznacza, że na każdych stu mężczyzn przypada 107 kobiet. Waginy są w przewadze. I dobrze, żeby ta feminizacja była widoczna nie tylko we wskaźnikach statystycznych, lecz także w życiu, na ulicy, w parlamencie, na zebraniu zarządu i w łóżku. Poważnie myślę, że polska wagin byłaby fajniejsza niż polska penisów. Bardziej sprawiedliwa, czuła, mądra. Ładniejsza po prostu. Jak na jestem ciekaw, tak na zakończenie. Co dała Ci praca nad tą książką? Co było w jej trakcie dla Ciebie najtrudniejsze i z czym chciałabyś pozostawić nasze czytelniczki? To szczególna dla mnie książka, bo w trakcie pracy nad nią dowiedziałam się, że mam nowotwór złośliwy piersi. Przeszłam chemioterapię, mastektomię z rekonstrukcją implantem i operację plastyczną drugiej piersi. Jak każda kobieta z tego typu diagnozą Zastanawiałam się nie tylko czy przeżyję Ale też kim będę Kobietą, ale jaką Moja samoocena bardzo się obniżyła Ale im więcej zastanawiałam się nad seksualnością kobiet Także własną Tym bardziej dochodziłam do przekonania Że ta seksualność nie jest związana z piersiami Długimi włosami, kolorem oczu, rozmiarem ubrania czy butów To o wiele głębsza sprawa Odwołując się do metafory ogrodu Emili Nagoski, mój ogródek spalono i zniszczono. Ale już odrasta w nim trawa, zaczęłam na nowo sadzić kwiaty, drzewa, krzewy. Będzie inaczej niż wcześniej. Będzie, mam nadzieję, lepiej. I to też zasługa tej książki. A gdybym miała wybrać jedną rzecz, z którą chciałabym pozostawić czytelniczkę, byłaby to wiara w to, że... Roboczo godziny w seksualności liczą się bardziej niż talent, szczęście, rozmiar piersi, a nawet wielka miłość do mężczyzny czy kobiety. Ta metafora ogrodu bardzo do mnie przemawia. Jestem też zapaloną ogrodniczką, uprawiam własne warzywa. Wiem, że wystarczy włożyć trochę pracy, by stworzyć sobie namiastkę raju na ziemi. I warto mówić do roślin oraz w co już wierzę. Do wagon. Cieszę się, że udało mi się Ciebie do tego przekonać. Kiedy tak rozmawiamy, podświadomość kieruje moje spojrzenie na fenomenalną książkę poza schematem. Napisał ją Malcolm Gladwell, człowiek, którego magazyn Time umieścił na liście stu najbardziej wpływowych myślicieli i naukowców wszechczasów. Gladwell powołuje się w tej książce na badania K. Andersa Ericksona, z którego płynął wniosek, że wystarczy poświęcić na daną czynność 10 tysięcy roboczo godzin, by osiągnąć poziom mistrzowski. I ja jako seksuolog i psychoterapeuta też to obserwuję w trakcie psychoterapii u pacjentów. Jeśli poświęcisz tyle czasu na nawet najbardziej zachwaszczony ogródek świata, zamienisz go w ogrody Wersalu. I nie chodzi o to, że wszyscy padną trupem na jego widok, tylko że dla ciebie będzie to najpiękniejsze miejsce na ziemi. Mam na myśli zarówno ogródki prawdziwe, czyli działki, jak i metaforyczne. Poświęć na swoją seksualność 10 tysięcy godzin, a na pewno zobaczysz efekt. I jeszcze jedno bardzo ważne moje doświadczenie. Jako seksuolog przez 16 lat pracy nie spotkałem dotąd kobiety, która byłaby przypadkiem beznadziejnym. Takiej, która nie mogłaby się cieszyć własną seksualnością i czerpać z niej różnego typu satysfakcji. Spotkałem natomiast takie, które nie chciały podjąć takiego wysiłku. Ale to był ich wybór. Mówiliśmy o niesprzyjającym dla kobiet klimacie politycznym i społecznym. Ale muszę ci powiedzieć, że to się zaczyna chyba zmieniać. Niedawno byłem w kinie na fenomenalnym filmie Córka według powieści Eleny Ferrante z Oliwią Coleman w roli głównej. To opowieść o kobiecie, która z rozmaitych przyczyn postawiła na siebie własny sukces, karierę, a nie na macierzyństwo i budowanie bliskiej relacji z córkami. To zupełnie inny obraz kobiety od tego, do którego nas przyzwyczajono. Byłem też ostatnio na filmie Najgorszy człowiek na świecie, którego bohaterka Julia zadaje sobie fundamentalne pytania o istotę kobiecości, własnej seksualności. To świetne filmy, których reżyserowie z empatią i zrozumieniem patrzą na rozterki współczesnych kobiet. Nie osądzają ich, niezależnie od wyborów, których te bohaterki dokonają. Kobiecość jest w ofensywie. Przez wiele lat graficzną ikoną był prosty rysunek penisza Wszędzie, na murach, koszulkach, w formie breloczka do samochodu. Wszędzie peniszy. A teraz widzę coraz więcej wagin. Moja ulubiona ilustratorka, która narysowała też trzy niezwykle ciekawe memy do sztuki obsługi penisza, Marta Frey, Wróciła niedawno do mediów społecznościowych zdjęcie niesamowitych ceramik. Talerzy do lizania. Talerz jest w kolorze ciała i na środku ma cipkę. Można go wylizać i nabrać w prawy. Bardzo podoba mi się ten trend. Cipki widać na demonstracjach, na plakatach, na kubkach, w formie kolczyków i na druków na koszulkach. Można kupić babeczki, cipeczki, lizaki, słodkie cipki. Niedawno wyświetliła mi się reklama sklepu z jedwabnymi apaszkami, ręcznie malowanymi w motyw cipek muszę koniecznie kupić w prezencie dla przyjaciółek. A przecież im częściej coś widzimy, tym bardziej to lubimy, tym bardziej staje się swojskie. Taka jest psychologiczna zasada. Oswajamy swoje wulwy, patrząc na ich artystyczne przedstawienia na chustach, ciastkach, obrazach i memach Marty Frey. Dokładnie. Więc choć żyjemy w ciekawych czasach, jak z tej chińskiej klątwy, coś zaczyna się zmieniać. Wulwy wychodzą z ukrycia. To pierwszy krok do tego, żeby zajęły należne sobie miejsce. Pierwsze miejsce. Mało który Polak o tym myśli, ale słowo przyszłość jest rodzaju żeńskiego. Przyszłość ma cipkę. Tak, dlatego wiążę z nią duże nadzieje. Może wszystkim nam będzie w niej lepiej. Niezależnie od tego, czy mamy cipki, penisy, czy jesteśmy homo, czy hetero, a może niebinarni. W przyszłości rodzaju żeńskiego dla wszystkich znajdzie się miejsce. Bo ona będzie po prostu taka jak kobiety. Piękna, tolerancyjna i bardzo... Bardzo ciekawa. A co dla ciebie było w trakcie pisania najtrudniejsze i z czym chciałbyś pozostawić nasze czytelniczki? Podobnie jak ty, pisałem tę książkę w trudnym czasie. Zmagałem się nie tylko, jak my wszyscy, z pandemią i jej konsekwencjami. Padłem ofiarą stalkera, który groził mi śmiercią, bo przejmuje w gabinecie gejów i lesbijki. Opowiadam o tym nie bez przyczyny. Poprosiłem o pomoc policję i prokuraturę. Otrzymałem wsparcie. Sprawca gruźb karalnych siedzi w więzieniu, a ja dzisiaj czuję się bezpiecznie. Warto zawalczyć o swój komfort i bezpieczeństwo. Wszystkie kobiety do tego namawiam. Przez kilkanaście lat pracy spotkałem się w gabinecie kilkaset razy z sytuacją, w której kobiety były ofiarami przemocy fizycznej, seksualnej, emocjonalnej, finansowej i najczęściej tłumiły wynikające z tego faktu emocje. Czuły się kompletnie bezradne w relacji ze sprawcą, który najczęściej nękał je od dłuższego czasu. Jak mówi moja przyjaciółka, psychiatrka dr Maja Herman, Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy. Macie prawo reagować, by uzyskać poczucie bezpieczeństwa. Bo życie zaczyna się tam, gdzie kończą się lęk, żal i wstyd.